To są informacje polskiego Radia 24. Ciało mężczyzny wywiśle sprawę, wyjaśnia policja. Litwa, Łotwa i Estonia mówią nie Słowacji, chodzi o zgodę na przelot do Rosji. W tym roku mniej Polaków wybierze się na majówkę, wynika z danych serwisu travelist.pl. Minęła 17. Damian Szpyra. Zapraszamy. Na wysokości Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wyłowiono ciało nieznanego mężczyzny. Informacje na ten temat funkcjonariusze otrzymali przed południem, mówił Paweł Chmura ze stołecznej policji. O około godziny 11.45 otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie wyłowionym z Wisły. Są to zwłoki NN mężczyzny na tą chwilę. Ze wstępnych informacji wynika, że ciało mężczyzny zauważył będący już po służbie policjant komisariatu rzecznego. Paweł Chmura dodał, że policjanci badają okoliczności zdarzenia i postarają się ustalić tożsamość mężczyzny.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 Oprócz no, intensywnych opadów lokalnie mogą pojawić się również burze. Najsilniejszy deszcz prognozowany jest na dzisiejszy wieczór oraz na noc z niedzieli na poniedziałek. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego popołudnia. Premier Słowacji może nie polecieć do Moskwy, przynajmniej nie z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich, które odmówiły Robertowi Fico zgody na przelot. Szef słowackiego rządu planuje wybrać się do Moskwy na obchody Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa w maju.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 Mieszkańcy stolicy oddają hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. Dziś mija 83. rocznica tego największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Główne obchody odbyły się przy pomniku bohaterów getta. Od rana trwa też 14. już akcja żonkile. Setki wolontariuszy rozdaje papierowe, żółte kwiaty. Ma pani tradycyjnie żonkile? Ile już pani ich rozdała? To jest już moje, myślę, że wspólnie z koleżanką trzecie, trzecie opakowanie albo czwarte. Ludzie chętnie biorą żonkile,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 nie padł, ale jest jeszcze przynajmniej cały dzień. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Trwało do 16 maja i zakończyło się całkowitym zniszczeniem getta. Około 6 tysięcy żytów zginęło w walkach. Kolejne 7 tysięcy zamordowano w egzekucjach. Tyle samo wywieziono do Treblinki, a około 36 tysięcy deportowano do Auschwitz, Birkenau, Majdanka i innych niemieckich obozów. Mniej Polaków niż w ubiegłym roku wybierze się na majówkę. Wynika z danych serwisu Travelist.pl. Przedstawiciel serwisu Eugeniusz Triasun mówił na naszej antenie, że krajowych rezerwacji jest widocznie mniej niż w minionym roku o tej samej porze. Jeżeli chodzi o wyjazdy, jest mniejsza. Tych rezerwacji tak całościowo, patrząc jest kilkanaście, to do kilkudziesięciu procent mniej niż jeszcze rok temu, no ale już mniej sprzyjający niż w zeszłym roku układ kalendarza, ponieważ wtedy mieliśmy tak naprawdę...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 W okolicach Zielonej Góry i na Opolszczyźnie zaczyna padać. Na pozostałym obszarze jeszcze spokojnie. Termometry wskazują obecnie od 15 do 19 stopni. Chłodniej na północy, tam około 8. Pochmurno i deszczowo w całym kraju będzie już w nocy. Temperatura minimalna od 4 stopni nad morzem do 8 na południu. Przemrozki spodziewane na Podlasiu, tam maksymalnie 2 stopnie. 6 minut po godzinie 17. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Po tej stronie Jarema Jamrożek. Zapraszam Państwa teraz na rozmowę o męskości. Igor Brejdygant jest pisarzem, scenarzystą, producentem telewizyjnym w Kryminałach, które pisze, kobiety są silne, twarde i stawiają mężczyznom wysokie wymagania w pracy i w życiu. Czy dlatego, że w dzisiejszym świecie mężczyźni przeżywają kryzys społecznych ról, nie potrafią się odnaleźć w rodzinach, w których pierwsze skrzypce zaczynają grać kobiety? To rozmowa o kryzysie męskości i o tym, dlaczego zło w, w kryminalnych opowieściach Potrafi być atrakcyjne. Zapraszam na program Apetyt na życie. Apetyt na życie. Dzień dobry państwu. Małgorzata Żochowska i Apetyt na życie. Myślenie to proces złożony. Jeśli coś jest proste i objaśnia świat w dwóch zdaniach, to mało prawdopodobne, żeby to była prawda. Powieść to wykreowanie świata od A do Z, scenariusz to bardziej zarys, kręgosłup czegoś, a w książkach jest sporo ze mnie i z moich doświadczeń. Pisarz, scenarzysta, reżyser, fotograf, aktor. Igor Prejdygan, dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Chwila zawahania, bo zastanawiałam się, czy coś jeszcze dodać, oprócz e, pisarza, scenarzysty, reżysera, fotografa, aktora. Proszę <grym> się wielu, ze mnie nie nabijać nie, na Nie, absolutnie. Początków. Człowiek e, wielu, wielu e, e, zainteresowań, ale też e, wrażliwości potrzebnej do tego, tak, żeby można tak, było owszem. takie bio Panu sporządzić. No właśnie, ale ja nie wiem kto je sporządził. Ja? No nie, ale gdzieś pani to zaciągnęła i rzeczywiście to gdzieś mi też miga czasem w internetach, że są te wszystkie profesje. Nie, nie, no powiedzmy scenarzysta, powieściopisarz, bywam reżyserem, wystarczy. Ja utrzymywałem się z fotografii przez jakiś czas, dlatego być może kiedyś w jakimś bio swoim wpisałem fotograf, no ale te rzeczy się zmieniają teraz Teraz już nie jestem i kto tam... i aktor. A aktor to... To ja miałem być aktorem, więc to jest takie tak zwane... Przepraszam, że w polskim radiu innym językiem się posłużę, ale wannabe moje oraz to, że ja czasem, bo jestem zadaniowcem tak zwanym, więc ja czasem po prostu sam się w czymś obsadzam, jak już nie ma innego wyjścia. To Wtedy robię coś takiego, że tak mi się zdarzyło w Vinczym na przykład obsadziłem w epizodzie. No tak, ale to jest świetne wyjście awaryjne. Taka możliwość zrealizowania własnych planów, potrzeb, wyobrażeń w sytuacji w, nie wiem, ratunkowej właśnie. Doskonałe, doskonałe. To jest pomysł oczywiście na obejście tych swoich obaw i na obejście takiego stanięcia twarzą w twarz z jakimś własnym wyborem. Ja mało wybieram, raczej życie mi wybiera. To jest taki troszkę mój problem. I zresztą teraz jak słyszałem dżingiel programu, apetyt na życie. tak się zacząłem zastanawiać, ja mam na pewno apetyt na życie. Nie wiem, czy już skosztowałem, bo właśnie ja y, tak idę trochę... No trochę to jest jakby, powiedziałbym, y, te różne profesje i tak dalej bardziej wybierają mnie, niż ja wybieram te profesje, tak sobie teraz pomyślałem. Przecież takie zwierzenie. Ale lubię je, no, bo lubię, akceptuję to, co przychodzi. I, i lubię robić to, co robię. No tak, tylko że gdyby ktoś spojrzał na Pana z boku, ja w tej chwili to robię i patrzę na rzeczywiście mnogość tych zajęć, na, na, na tytuły książek, na scenariusze, to nie wierzę Panu, że Pan nie skosztował. No dobrze, no może troszkę malkontentstwo wchodzi, jakieś takie rzeczywiście coś. To znowu jest takim pod tytułem... Że życie jest gdzie, gdzie indziej, tak? że ciągle to jest gdzieś tam, a to tymczasem należałoby się radować tym, co jest. No tak, to, to, jest, to jest prawda. Co nie zmienia faktu, że teraz już rzadziej się zdarza, ale kiedyś, do niedawna jeszcze, funkcjonariusze Policji Drogowej przynajmniej, zawsze pytali z jakiegoś powodu, czym pan się zajmuje. Nie wiem, do czego im to było potrzebne, w każdym razie. Yy, I ja wtedy miałem problem, naprawdę. Zawsze miałem problem z powiedzeniem, czym ja właściwie się... Z powiedzeniem prawdy. Z powiedzeniem prawdy, dlatego że no, komu jak komu, ale funkcjonariuszowi Policji Drogowej kłamać, jak wiadomo, nie wolno. Ale w obronie własnej wolno. Gdyby pan powiedział, jakie historie rodzą się panu w głowie, to rzeczywiście mogłoby się to skończyć. Raz mnie to uratowało nawet w pewnych <laughs> okolicznościach, bo powiedziałem, panowie się zaśmiali, ja mówię: no to zajrzyjcie tam w telefon. Zajrzeli, puścili mnie, że piszę o policji, piszę o policji najczęściej dobrze, no bo wybieram sobie takich policjantów w głowie, którzy akurat są fajni. Szać, Rysa, Układ, Paradoks, Wiatr, Sieroty, Prawda. Co jeszcze dodamy? Prosta historia o morderstwie, palimpsest. Um... Skaczemy między branżami. Ale tak, okay. oczywiście, ale to są... Tak, skaczemy, ale tak. patrzę na Erynie. I to jest moje absolutnie i książka i film, ale też nie wiem, którą wersję pan woli. Ur... Ultra Violet? tak, troszkę bardziej, czy no, Tak Ultra by wypadało, Violet? Czy... dlatego że myśmy to robili z Amerykanami. To było moje doświadczenie takie, no ja pracowałem z różnymi zagranicznymi, ale to był raz właściwie Hollywood niemal, rzeczy, albo wręcz Sony przyjechało. Bardzo fajny Amerykanin, więc Ultra Violet, może tak rzeczywiście oh, oh to... O, yeah. No to pierwszy polski serial Netflixa, tak, jeszcze... Nie Netflixa, od razu poprawię, ale pierwszy polski, który trafił na Netflixa. Tak. Wtedy jeszcze Netflix nie produkował w Polsce żadnych rzeczy, ale wziął ten serial, od kupił od Sony. Mhm, to moje uproszczenie warto było poprawić w tym kontekście, tak. zgadzam się. Nie ukrywam, że... Chciałam z panem porozmawiać, bo czytam zemstę. Tak, bo nie doczytałam miło. jeszcze do końca. Duży zny są. Też tak? się przy... Nie, nie dlatego. Nie, nie, nie. Po prostu trochę za późno ją kupiłam, ale. Aha. Myślę sobie, że jest Pan w genialnej sytuacji, bo może Pan absolutnie dowolnie kreować swój świat nie tylko przez ludzi, historię, przez miejsca, przez szczęśliwe finały albo te tragiczne, ale nawet przez imiona, które nadaje Pan swoim bohaterom. To jest genialne spełnienie, jeśli nie dziecięcych, to wszelkich marzeń. No podobno mój znajomy ma takie wydawnictwo, które się nazywa Piąte Marzenie. Bo podobno wedle badań światowych, nie wiedziałem o tym, ale od niego już dowiedziałem, po tam dom, małżeństwo, dzieci, coś tam, praca może czy ten i piąte jest napisać powieść. Jak zrobiono badania na populacji, nie wiem, światowej może wręcz, to tak wyszło, że, że, że ludzie mają jako piąte marzenie co zresztą trochę widać, dlatego że ilość powieści, które wychodzą w Polsce a na świecie, to już nawet nie chcę myśleć, jest, jest nieprawdopodobna. Naprawdę bardzo dużo ludzi pisze książki. E, tak, to jest. To jest moja, bo to czasem rzeczy. Ja nie wiem, czy mnie to terapeutyzuje, natomiast ja na pewno w to uciekam. To znaczy, jak jest już mi źle czy coś, no to. A nawet jak mi nie jest źle, po prostu lubię wejść w ten świat, który tam tworzę i tam sobie zrobić tak, że mi się podoba. No. Ja nawet w pewnej swojej książce, która się nazywa Spirala, posunąłem się do tego, że stworzyłem e, bardzo przyzwoitego prawicowego polityka. Więc naprawdę można... To science fiction. Prawie science fiction, ale no, lubię, dlatego że... Mnie się wydaje, że byli kiedyś prawi prawicowi politycy dawniej, ekspresor Chrzanowski czy coś. I tak mi się trochę, no bo powinna być prawica, prawa, prawica na świecie. Jakiś taki hamulec, trochę. Za zachowawczość, reakcja, konserwa, coś, które przy przyhamowuje rozpędy tego, żeby to się wszystko nie rozkrzeniło. No ale, no ale wiadomo, że, że to się troszkę nie udało ostatnio. No A więc nawet ale do tego. taki jest. Jeden, nie wiem, może jest ich więcej, Konrad Szymański, był europoseł Prawa i Sprawiedliwości. A, no, to, no, to Teraz, no to właśnie może to to Dość nim, może trudnego dla nas wszystkich wywiadu udzielił, w którym mówi, że jak się zakodujemy na polexit, to zostanie nam to w, w krwiobiegu i że na tej autostradzie jesteśmy, ale też mhm. to, że nie znalazł się na listach PiSu do Europarlamentu jest... Jakimś no, dowodem czyli, na, to, no, na to, kim jest. Ale nie o polityce, tak. prawda? No nie, nie. nie. choć ona no jest, no co zrobić? Jasne. No, pływamy w niej. Zadam panu chyba najbardziej m, m, zwykłe i najczęściej pojawiające się pytanie pewnie w, w historii pana rozmów. Ile trzeba wiedzieć o tym, co złe o motywacjach, wiedziałam, że się pan uśmiechnie, żeby, żeby tworzyć takie, takie opowieści o złu, o, o przemocy, o śmierci? No w sam raz chyba, że akurat tak trzeba wiedzieć. Czy, ja wiem, czy, czy wiedzieć, no trzeba umieć sobie to wyobrazić, bo to nie jest to jest troszkę, nie jest wiedza, bo ja, znaczy trochę wiedzy ja posiadam, no bo czytam jakieś pitawale, czy czytam gazety, czytam reportaże i tak dalej, także nasiąkam też jakimiś przejawami zła, takimi w tym moim obszarze. Oprócz tego, że w ogóle świat się je złem też naokoło, ale w tym moim obszarze, no na przykład brałem udział w takim programie Opowiem Ci o zbrodni, gdzie, takim trukrajmowym, crime'owym, no gdzie zajmowaliśmy się przez ileś edycji prawdziwymi historiami, więc ja się z tym stykałem. No więc wiedzę mam, natomiast bardziej... Bardziej wyobraźnia. No i tu jest oczywiście się zawsze pytanie pojawia, no bo jak wyobraźnia, to właściwie od wyobraźni do czynu droga krótka. Otóż nie, no długa. No ja sobie coś mogę wyobrażać kogoś, kto robi bardzo złe rzeczy. Absolutnie. Ja w ogóle nie mam w sobie, bo, no bo była taki, był taki okres pewnej fascynacji złem w ogóle, albo ciekawości zła, no to jest i, i Dostojewski i wielu innych przynosi takie, że potem takie przekroczenie siebie i tego typu różne jakieś rzeczy, w ogóle mi to nie jest do niczego potrzebne absolutnie, co więcej w tych moich książkach to co pani i, po, i serialach, i filmach, i co tam bym nie pisał, no to staram się tak, żeby, o mi ogromną satysfakcję i przyjemność sprawia, kiedy zł się nie udaje. Po prostu tak mam, no lubię, kiedy zł się nie udaje. Wiem, że, że niestety y, zasys na świecie jest, co jest niepokojące, wysoce, ale jest taki na to, żeby się zło udawało czasem, no i, no ale to ja nic nie poradzę, no bo może bym lepiej sprzedał, jakby się zło udawało. Dam przykład, napisałem powieszać która na podstawie której następnie z kolegami, koleżankami napisałem scenariusz do pierwszego sezonu serialu. No i u mnie główną postacią była Agnieszka Polkowska, policjantka ten Woliński no, był po to, żeby właśnie pokazać zło, a następnie je ukarać i tak dalej. Okazało się potem z sezonu na sezon, ja już nie pisałem tego, że ten Boliński był właściwie dla widza ciekawszą i taką bardziej ciągnącą postacią niż, pewnie niż, niż te postacie pozytywne. No taki czas. No, no tak, ale wspomniał pan o Dostojewskim, ja myślę daleko sięgamy, ale myślę sobie, że to zło jest bardziej wyrafinowane i takie bardziej okrutne i trafiające. Przede wszystkim bardziej znacząco cyniczne, no bo tak. u, u Dostojewskiego no, tak, aż takiego cynizmu to nie pamiętam, no bo tu chodzi o ten pierwiastek takiego psychopatycznego cynizmu, to mnie najbardziej przeraża, no bo to, że ktoś, wszyscy jesteśmy, kto bez grzechu nie rzuci nie rzuci kamień, prawda, no wszyscy coś tam mamy za uszami, natomiast Problem się zaczyna wtedy, kiedy ktoś coś robi i nie ma z tym kompletnie problemu o, złego. Słyszałem kiedyś od pewnego filozofa definicję grzechu, że on ma miejsce tylko wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że robimy źle. A wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że robimy dobrze nawet czyniąc najgorsze świństwa, to siła wyższa nas usprawiedliwia. Może my tacy jesteśmy. Tylko, że do tej drugiej wersji potrzebny jest jakiś rodzaj psychopatycznego podejścia do świata. No to ja się cieszę, że siła wyższa jakby w swej łasce no, nie, nie uczyniła mnie, jakby nie, nie skierowała mnie do tej grupy, bo ja rozumiem tę, tę myśl. No bo jeżeli siła wyższa się, mówimy, jakby zarządza wszystkim i jak tylko gdzie wolna wola wtedy, no i, i ten jakby, no bo jest ten taki prawda, paradoks, że siła wyższa wszystko decyduje, a zarazem mamy wolną wolę. Nie wiem jak to no z się tego nie jeszcze nie rzutów tak. sumienia, tak, że, że no tak. Żeby, można by to uprościć trochę i w momencie kiedy robimy coś, czemu towarzyszą wyrzuty sumienia, to mm -hmm. możemy mieć do czynienia ze złem. A jeżeli tak nie jest, to może jest to tylko wybór. No bo sobie, że w myśl tej definicji człowiek psychopata powinien mieć wyrzuty sumienia, kiedy na przykład uratuje dziecku życie na, w wodzie czy coś. Może tak być. No Pytanie, dobrze, czy by no, uratował. No kto no, wie, może to jest przypadek. Jasne. W zemście, czy tam teraz yy, zemstę i tam Pani komisarz? Nie, nie komisarz. Komisarz, komisarz. komisarz, komisarz I towarzyszący jej... Anna Kłodowska i tak. Bogdan Rumień. Anna i Bogdan. Anna, silna kobieta, choć doświadczana przez życie, poznajemy ją w sytuacji, w której jej mąż... Po prostu oznajmia jej, że ma inny plan na życie, ona jest u progu jakiejś wielkiej sprawy. Oczywiście wiedziona instynktem mówi nie, nie, to nie może być takie proste, jak się wszystkim wydaje. I z pozoru słabszy, gorzej zorganizowany, taki bardziej pospolity ten Tak. Tak sobie pan wyobraża. Ja wiem, to znowu. Mężczyzn? Nie, ale. Tak, gratuluję. Nie, nie, nie ale nie. myślę sobie o takiej o, o synergii, albo o, o tym, co powoduje, że kobiety mają jednak mimo wszystko więcej w życiu i w świecie do powiedzenia. No właśnie, aczkolwiek no mają prawdopodobnie, albo nie, może więcej. Podobnie ma, tylko, tylko to się jakby do tej pory rzadko ujawniało, no bo były trzymane, jakby no, na to nie patrzeć pod butem, chyba to tak prosto można, no bo to chyba do tego się sprowadza, no że do tej w gruncie rzeczy takiej przewagi fizycznej chyba się ten świat sprowadzał przez te wszystkie. Tysiąclecia, no bo z innego powodu jakby, no oprócz tego, no, że po drodze oczywiście były i wszystkie Kleopatry i tak dalej, no czas się kobietom udawało i żony Macbeta, no ale jednak żony. Ale myślę sobie, że bo, m, tak, dotykamy też m, moim zdaniem ciekawego tematu, jakim jest podział ról i tego skąd się wziął schemat, z którego teraz próbujemy wychodzić. Ja myślę, że w dużej mierze Religia, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. Czyli tak. narzucane nam z góry przekonanie, od czego jestem ja, od czego jest Pan. Prawda? Tak. Panie Igorze, i, i teraz y, y, zróbmy coś z tym. Mm. Y, ale jak rozmawiałam ostatnio z Małgorzatą do Magalik, y, mm. o tym, że siła jest kobietą, bo to ona wymyśliła to hasło. Tak. Y, no jest rodzaj żeńskiego, nie da się ta, tego... Jakby no tak, ale jak ukryć. jej mówiłam, że mamy pewną przewagę wynikającą no może nie z fizyczności, ale z tego wszystkiego, co jest poza fizycznością, że przy odrobinie umiejętności możemy rozgrywać świat tak, tak jak no. chcemy, to ona powiedziała, że to jest nieprawda. Znaczy, może chodziło Małgosi o to, że może i mogłybyście, ale po co? Dlaczego? Że to... Dokładnie o to jej chodziło. No tak domyślam się, to no Małgosia mm -hmm. jest y, taką dość wojującą, z, y, zresztą no, lubimy się, ale feministką, Yy, więc chodziło i o to, że może i możecie, ale po co, skoro możecie po prostu w, wprost, a nie tam od tyłu i za pomocą jakichś tam swoich umiejętności i tak dalej. No trochę będę na moment adwokatem diabła, bo ja generalnie no jestem, mam takie koszulki, dwie nawet, gdzie jest napisane I am feminist i to wyrażam moje poglądy na świat, ale jeśli religia, to te, te religie z czegoś tam się brały kiedyś. Na przykład w religii jest też post. W religii wschodniej nie je się wieprzowiny, bo się szybko psuje i tak dalej. To one, one no, no trochę pewnie z dominacji tej, tak jak powiedziałem, fizycznej, męskiej. One były tym, tym ustawiane, te religie, ale może, no bo jest też coś takiego trochę, że... My się różnimy jednak troszkę. Ale ja, ja tego nie kwestionuję. No, no, ale i... nie wiem, czy Małgosia, bo to ja zacząłem już z Małgosią trochę teraz rozmawiać. Grzechowska, do, nie domagali do <laughs> Przepraszam, a nie z panią. Zamiast z panią. No, nie wiem, no coś... Różnimy się i może czasem nie ma co na przykład czytałem, że takie badania zrobiono teraz, że w Skandynawii, gdzie kobiety no gdzie jak gdzie, ale tam naprawdę już wszystko jest dobrze ustawione i mogą robić co, co tylko, że w niej się podoba, jest pełen parytet i tak dalej. I one wcale się nie pchają do tych takich tak zwanych na prezesa, czy gdzieś tam coś, no mimo, że, że jakby wszystko już jest dane, no nie wiem. Może Pana zaskoczy, ale ja jestem przeciw parytetom. Ja jestem mm -hmm. za tym, żeby dochodzić swego, nie na zasadzie tak. sztucznego podziału, tylko i, i, i obsadzania jednej trzeciej miejsc, gdziekolwiek, mm -hmm. tylko kobietami, tylko dlatego, że ktoś tak... No tak, albo potem tak na wynieśli. siłę na przykład czynienie wszystkich, żeby w pielęgniarek też było pół na pół w drugą stronę, tak? Żeby mm -hmm. tam też musi być wtedy pół mężczyzn, pielęgniarkami. A jak sobie mężczyźni, pani że radzą w takiej... Ja wiem, że pan nie zna wszystkich na świecie, ale... Ale, ale mam Facebook, to już no właśnie. Jest to o sześć osób od każdego. Prawda. Jest <laughs> Myśli pan, że dobrze znosicie tę radykalną, powiedziałabym, nawet historyczną zmianę ruch? Nie, nie, no fatalnie. Znaczy ja doskonale nie mam problemu, dlatego że ja... Ja się jakby nie, nie statusem byłem ustawiony, tylko ja, ja mam niesamowicie silną osobowość w domu kobiecą, więc toczę bój jakby bez, bez nic nie było żadnej ustawki, z nic, niczym nie wchodziliśmy na początek. No oprócz tego, że moja żona rodziła dzieci, a ja nie mogłem urodzić dzieci z przyczyn obiektywnych. Ale, ale tak to raczej nie, więc to nie, ja nie mam problemu absolutnie, natomiast świat ma straszny problem, męski świat, przejawia się to no, tymi ma ruchami maga, tymi alt tymi różnymi takimi, gdzie... Ty no taką odbitką, no kontrrewolucja to jest przecież ewidentnie, to co to jest, to wszystko są faceci w średnim wieku, biali jacyś albo jacyś inni. Ale no. ci najbardziej ultra jeszcze mają do tego dość ciekawe życiorysy, prawda? I... No, tam z reguły jest, żeby było zabawniej, bardzo często jest dewiacja też jakaś, no, z o którą oni, tak się z którą oni walczą. No, ale może te dobre czasy po prostu rodzą tak. słabych ludzi w pewnym sensie, bo tracimy jakiś instynkt samozachowawczy i pozwalamy tak. się rozwijać ideom, które nas sprowadzają do no, Może, a może nicość. jest to ta zasada, którą From kiedyś zdefiniował, mianowicie ludzkość od tragedii do nudy y, się rozgrywa na takim wahadle. No, no więc, to Tak, to to samo. Tak, no. to to samo, tak. Tylko, że y, naprawdę niczego się nie uczymy i potrzebujemy znowu y, katastrofy, y, żeby zaufać kurczę dobrym, no, no nie wiem, no ciągle się łudzę, że może nie, no, że może się coś da wyhamować, może coś komuś ktoś sobie nagle jednak zda sprawę, że oddaje władzę w ręce bandytów i, i po co właściwie. I, i, i, I że może lepiej, żeby była ciepła woda w kranie, niż żeby nie było żadnej, albo no i tak dalej i tak no, dalej. Już potrzebujemy za czymś zatęsknić, poczuć jakąś stratę, żeby docenić to, co mamy, ale to, to, to no, żaden e... wynalazek to, co powiedziałam. No. No, no niestety, no tak, no, po dwóch wojnach światowych, które w sumie to ja nie wiem, bo druga, 71 pierwsza, nie wiem ile milionów istnień kosztowała, pewnie kolejne z 50, no więc ponad 100 milionów ludzi zginęło, często w koszmarnych warunkach i sytuacjach. No i potem, oczywiście, przez jakiś czas było dobrze. Co mam w sobie urzekającego zło na koniec naszej rozmowy? Dla mnie nic, kompletnie. Jest banalne, nudne i bez sensu. Przepraszam bardzo. Nie ma za co. <śmiech> Znowu się z panem zgadzam. Ale polecam y, także zemstę i inne... Opowieści, tak. których jednak osnową jest zło, ale no. Dobro zwycięża, lubimy te zakończenia. Ja też po to to piszę. Jasny. Igor Brejdygant z nami, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Apetyt na życie. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Poleca Polskie Radio. Nowa superhybryda BYD Auto 2DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km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 Bułgarzy po raz ósmy w ciągu ostatnich pięciu lat wybierają dziś parlament. Połączymy się z korespondentem Polskiego Radia na Bałkanach Piotrem Piętką. Witaj Piotrze. Dzień dobry. Piotrze, te wybory nieco się różnią od poprzednich, ale czy efekt końcowy będzie inny? Czy Bułgaria wreszcie będzie miała stabilny rząd? To jest dobre pytanie, które sobie zadają wszyscy od Bułgarów, po dziennikarzy, po, po politologów i to jest zasadnicze bardzo dobre pytanie. Dlaczego to są inne wybory? Po pierwsze jest nowa siła polityczna na scenie, to oczywiście nie jest żadna nowość, bo te partie powstają co chwilę, ale ta siła polityczna, która powstała na początku tego roku albo tak naprawdę nawet później ma szansę wygrać te wybory, raczej je wygra na pewno. To jest partia byłego prezydenta Rumena Radova, która właśnie na początku, początku tego roku zrezygnował z bycia prezydentem. Miał do, do końca mniej więcej tego roku być prezydentem. Zrezygnował z bycia prezydentem i założył jeszcze nie partię, ale takie ugrupowanie, takie, taką grupę partii lewicowych, mniejszych lewicowych yy, Progresywna Bułgaria i w sondażach, bo on był bardzo popularnym, jest bardzo popularnym politykiem yy, w, popu w sondażach yy, rzeczywiście yy, ma szansę wygrać te wybory, bo wszystkie sondaże mówią, że wygra. No, a on całą kampanię oparł jakby na tym, na tej swojej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 Piotrze. I teraz druga część twojego pytania, czy będzie miała szansę na stabilny rząd? Raczej nie, ponieważ sondaże dają mniej więcej 30%, 30 tej partii Rumena radewa a potem następne partie mają po kilkanaście procent, ale to są partie, które raczej nie wejdą w koalicję z, z prezydentem, także prawdopodobnie kolejny impas i być może kolejny rząd tymczasowy w Bułgarii będzie. No właśnie, bo chciałem się zapytać, co z rywalami mhm. byłego prezydenta, jak to wygląda? Tu to, to, to będzie trochę węgierskich porównań do Węgier, ponieważ oni zarzucają mu szczególnie Bojko Borisow, były premier i szef największej takiej do tej pory partii centroprawicowego gerbu. No, mówi, że to jest Orban II i będzie, jeżeli on będzie rządził, to mniej więcej będziemy mieli Węgry. Posłuchajmy, co szef gerbu zarzuca byłemu prezydentowi, bo zarzuca mu hipokryzję.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 No właśnie i tak to mniej więcej wygląda, walka ostra, ale prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, impas. Bardzo trudna sytuacja, tak jak powiedzieliśmy ósme, a być może jeszcze w tym roku dziewiąte wybory. No to jeszcze opowiedz, jak przebiegają same te wybory, jak frekwencja, czy że chętnie głosują? Frekwencja jest bardzo dobra jak na, jak na Węgry, jak na to no, zniesmaczenie życiem politycznym, bo do godziny 16.30 37,5% Bułgarów zagłosowało. Prawdopodobnie dojdzie to do mniej więcej 50 i to jak na Bułgarii jest całkiem nieźle. Wybory przebiegają, przebiegają w miarę sprawnie. Tam jest oczywiście to są drobne jakieś problemy, dlatego że Bułgarzy głosują maszynowo, ale tak jak Państwowa Komisja Tamtejsza Wyborcza mówi, mniej więcej 99,5% maszyn wszystkich jest sprawnie. Prawnych, więc głosowanie prawdopodobnie zakończy się o 20.00 tamtej czego czasu, czyli o, o 19.00 naszej. No i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście Bułgaria ma szansę na jakiś, jakąś stabilność, czy dalej ten impas i ten chaos będzie trwał. No, o tym wszystkim mówił korespondent Polskiego Radia na Bałkanach, Piotr Piętka. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za te relacje. Dziękuję. A gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie profesorze, no już trochę usłyszeliśmy na temat możliwego zwycięzcy wyborów w Bułgarii. Radew to były wojskowe. W latach 2014-2016 był dowódcą bułgarskich sił powietrznych. Między innymi oskarżył Kijów o chęć kontynuowania wojny, za którą płacą Europejczycy. Czy na Kremlu kibicują byłemu prezydentowi Bułgarii? Trudno powiedzieć, czy kibicują, bo tak naprawdę ja bym był daleki od tego, że Kreml jest zainteresowany ruchami lewicowymi. One nie zawsze się sprawdzają, a w przypadku Kremla dzisiaj te operacje na kierunku prawicowym są o wiele bardziej skuteczne. Ale jeżeli rzeczywiście ta partia będzie choć trochę działała na zasadzie a Ukraina nam się nie podoba, bo jednak prawda mamy problemy, to Rosjanie to wykorzystają. Znowu, ja bym nie wierzył w tym momencie, że Bułgaria jakoś się zwróci przeciwko Ukrainie ponieważ no, interes Bułgarii, tak jak interes innych krajów tutaj w tym regionie jest bardzo jasny, to znaczy bezpieczeństwo, a tego bezpieczeństwa Rosja im nie zapewnia i nie zapewni. Tak więc bez względu na to, co się teraz ułoży politycznie, jeżeli w ogóle cokolwiek się ułoży, to tutaj chyba jednak dużych zmian na arenie międzynarodowej nie będzie. Pytanie, jakie będą zmiany wewnętrzne, no bo z tego, co ja obserwowałem, to jak zwykle te partie bardzo mocno skupiają się na właśnie tych rzekomej nieudolności rządu i tych wielkich zmianach, i tych wielkich nadziejach. I tutaj jest ta różnica między tymi centrowymi prawicowymi partiami, a tym ruchem nagle lewicowym. Bułgarzy narzekają na korupcję, narzekają przecież te ostatnie protesty miały związek z projektem ustawy budżetowej. Tam przewidywano m.in. podwyższenie o 2% składek na ubezpieczenie i wysokie noworoczne premie dla urzędników oraz funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Myśli pan, że nowy rząd jest w stanie uspokoić trochę nastroje w Bułgarii? Trudno powiedzieć, dlatego że podwyżki, które są wprowadzane w każdym państwie, no one są łataniem budżetu w takiej sytuacji międzynarodowej, ekonomicznej, jaką mamy. Więc myślę, że tutaj Bułgaria nie jest szczególnie inna od reszty Europy. Więc ja bym tutaj zakładał, że raczej jeżeli będą podwyżki, to być może będą trochę ciszej. Czy ze służbami będzie zmiana? Nie, no, żadne, żadna z grup nie likwiduje służb, jeśli te służby nie są ściśle upolitycznione, tylko po prostu działają w sposób, który jest kontrolowany. I każda, każda władza potrzebuje tych służb. Tutaj najciekawsze było, będzie raczej to rozgrywanie Europy w momencie, kiedy nastąpi zmiana węgierska. Bo proszę zobaczyć, że w momencie, kiedy Madziar będzie już grał na Europę, to tak naprawdę będzie to też ważny gracz w tym regionie. Tutaj jeszcze te relacje z Polską pewne próby odblokowania środków finansowych, no a te środki finansowe, które płyną na Węgry w niektórych przypadkach nie popłyną gdzie indziej. No właśnie, bo z jednej strony e, cieszymy się chyba z tego, co wydarzyło się na Węgrzech, no mam na myśli zbliżenie też Węgier do Unii Europejskiej. Z drugiej strony e, możliwe, że przyszły przywódca Bułgarii e, Rady, nazywany jest drugim Orbanem i no, wyraża swój głośno eurostetycyzm, ale z drugiej strony Bułgarzy chyba są proeuropejscy. Zostaje chyba tak naprawdę tylko Słowacja pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o tę jedność Unii Europejskiej. A czy zobaczymy właśnie, jak Słowacja będzie próbowała rozegrać tą sytuację. Bo rzeczywiście będzie tutaj problem, jeżeli nie ma zespołu, który wspiera się wzajemnie. Natomiast ten eurosceptycyzm, on jest naturalny w całej Europie. On jest wynikiem zmian politycznych. On jest wynikiem odchodzenia od tych dawnych partii, które w pewnym momencie już nie potrafiły słuchać społeczeństwa. On też wynika z tego, że Unia sama w sobie się kompletnie pogubiła i między Unią, która rzeczywiście wspierała państwa, a tą strukturą eurokratów, którzy budowali urzędniczą Unię, zrobiła się przepaść. Więc... Na tym będą grały partie we wszystkich krajach nadal. I moim zdaniem tych takich eurosceptycznych osób, które będą stawały na czele różnych rządów, będzie nadal sporo. Natomiast eurosceptycyzm nie będzie szkodził. Ja uważam, że pewien sceptycyzm wobec tego, co się dzieje, jest narzędziem do reformowania tego wszystkiego. I to jest niezbędne i... Mm, powiedzmy zmiana układu sił w parlamencie na taki, który będzie próbował stworzyć coś innego, jakiś trochę inny model Unii, który jest wymuszany przez bezpieczeństwo, który jest wymuszany przez e, osłabienie NATO, który jest wymuszany przez zmianę układu sił e, nawet w Europie. Popatrzmy na ten sojusz państw nordyckich, Polskę, która jest, e, które są silnym graczem. Mm -hmm. No tutaj Węgry, Bułgaria będą też musiały się określić, w jaki sposób e, działać. Czy Wchodzą w ten obszar, mówiąc, że też mm, powiedzmy są... Zagrożone przez Rosję i chcą budować ten wspólny element bezpieczeństwa, czy nie węgry no, mają tutaj problem, czy odrzucić w ogóle ten koncept jednak współpracy z Rosją, czy jednak w jakiś sposób ją utrzymać? Panie profesorze, przenieśmy się teraz na Bliski Wschód. Proszę spróbować przynajmniej przetłumaczyć z Trumpowskiego na nasze. Czyli zacytuję wypowiedź Donalda Trumpa. Iran ostatnio ogłosił, że zamyka Ciśninę Ormus, co jest dziwne, gdyż. Nasza blokada już spowodowała jej zamknięcie. Pomagają nam nawet o tym nie wiedząc i to oni tracą na zamknięciu 500 milionów dolarów dziennie. Stany Zjednoczone nie tracą nic. Czy faktycznie tak jest, że na blokadzie cieśniny Ormus Stany Zjednoczone nic nie tracą? Znaczy zasadniczo na blokadzie ciśniny Ormuz traci masa państw, a Stany zyskują. Przynajmniej jakbyśmy posłuchali tutaj Trumpa, który był zachwycony tym, że oto będzie masa różnego rodzaju tankowców, które prawda, teraz pięknie, wspaniale płyną do Stanów i będą brały y, tamtejszą ropę, czy, czy amerykańską, czy będą tam sprzedawać także tą wenezuelską. Więc no, Trump patrzy na to y, po prostu czysto biznesowo. Co do reszty krajów i tego trampowego podejścia, on jest absurdalny, no bo co to znaczy nie tracą lub tracą. Blokada ciśniny przez Iran jest wynikiem tego, że Amerykanie nie znieśli tej swojej części blokady. A więc nie wywiązali się zapewne z jakichś tam porozumień. Mało tego, Iran tak naprawdę punktuje teraz Stany Zjednoczone. Pokazuje wszystkie miejsca, w których ta polityka Trumpa i te zdolności amerykańskie do działania są słabe. Z powodu ciśniny Ormuz wymuszono w końcu, aby Amerykanie zmusili y, im Netanyahu do jakichś tam choć trochę rozejmu w Libanie. To się stało. Y, tutaj rzeczywiście nawet Trump bardzo ostro mówił o tym, że starczy Bibi, żeby on rozrabiał. No cóż, Izrael po prostu nie bombarduje, tylko używa buldożerów. Ale mhm. I tak robi to, co chce. Y, Iran pokazał, że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 Zobaczymy, bo to będą płyne łysińskie. Przedstawiciele amerykańskiej administracji są w drodze do Islamabadu na rozmowę z Iranem. Donald Trump przekazał, że jego wysłannicy będą w stolicy Pakistanu w poniedziałek wieczorem. Z pańskiej wypowiedzi wynika, że no nie bardzo nawet mają jakimi kartami grać. No Nie mają za bardzo, bo proszę zobaczyć, że gdyby naprawdę Trump był tutaj zdesperowany, to moment blokady przez Irańczyków Cieśniny i zerwanie tych rozmów powinno się spotkać z ostrą reakcją Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej tych sił, które są na terenie Zatoki w regionie. Choćby po to, by próbować ostrzelać czy zniszczyć te jednostki irańskie, które wtedy uderzyły na te tankowce. A teraz mamy tak, że blokada tej części Cieśniny na kierunku Omańskim, na z faktem, statki powinny były przepływać przez tą część irańską, zarejestrowały się, Irańczycy zerwali to, pokazali Amerykanom, no i co, i nic. Więc teraz, kiedy Amerykanie będą żądali odblokowania, a Irańczycy powiedzą bardzo prosto, no to znikajcie z swoimi okrętami, bo inaczej nic nie będzie. Czy Amerykanie są w stanie przełamać tą blokadę? Myślę, że właśnie nie. I teraz Trump tak naprawdę zastanawia się, jak w ogóle z tego się wyrwać. On by chciał, żeby Irańczycy powiedzieli coś w stylu nie bij, nie bij, my już będziemy grzeczni i wtedy ogłosi, że już ta jedenasty pokój został zawarty, bo on tym pokojem mnoży i to by pięknie wyglądało na powiedzmy billboardach, w których by Trump ogłosił, że oto rzucił Iran na kolana, no ale ale on zapomniał, że dla Irańczyków, przynajmniej dla Jatolachów i całej tej grupy, Amerykanie i Izrael, to jest mały wielki szatan. No trudno, żeby porządny muzułmanin szatanowi się podporządkował. No ale z drugiej strony, przecież ten cel podstawowy, pierwotny, czyli powstrzymanie Iranu przed wzbogacaniem uranu został praktycznie osiągnięty. W związku z tym Donald Trump mógłby spokojnie chyba zakończyć te wojny, mówiąc, no to o co walczyliśmy, to czego, przeciwko czemu chcieliśmy tutaj zaprotestować zostało osiągnięte. Iran będzie miał bardzo długi czas na to, żeby ponownie wrócić do możliwości wzbogacania Iranu. A ten uran, który posiada Iran, no to już Chiny się w niego zgłosiły. No dobrze, tylko że Chiny się zgłosiły, ale Iran nikomu nic nie wydał. Tak naprawdę nikt nie wie, ile e, uranu wzbogaconego e, realnie Iran posiada. Poza tym jeszcze nikomu tego Iranu nie przekazał. E, mało tego, e, nikt nie ma pojęcia, w jakim stanie jest ta infrastruktura, którą bombardowano. Bo myślę, że w większości przypadków e, bombardowano przede wszystkim wejścia i starano się osłabić stropy lub osłabić górotwór bombardowaniem. Bo znowu Trump miał tych wielkich bomb kilka, może kilkanaście. I to było na tyle. Reszta to była już konwencjonalne ładunki, które zawsze mieli w zapasie. Więc wcale nie było tak, że non-stop bombardowano tymi penetratorami bunkrów, bo to jest niezwykle skomplikowane i niezwykle drogie w wytworzeniu ustrojstwo. Mhm. Więc Cóż mogą, tym mogą Irańczycy zrobić... Mówić, że wszystko jest zniszczone, no bo co mają się chwalić, że nie? Przecież tak naprawdę oni co chwila odkopują, co Amerykanie zbombardują jakieś, jakąś bazę, jakieś miejsce, to zaraz potem pojawiają się tam koparki, zaraz potem pojawiają się tam różnego rodzaju inne elementy ciężkiego sprzętu i uzdatniają, uzdatniają te wszystkie drogi. Więc my tak naprawdę nie wiemy nic, jaki jest stan faktyczny tej infrastruktury, która służyła w wzbogacaniu. To raz. A dwa, myślę, że ajatollachowie teraz, zwłaszcza ajatollachowie, nie są zainteresowani tym, by cały uran oddać. Równie dobrze mogą sobie zachować część, a wzbogacenie od 60% w górę jest już dużo, dużo prostsze. I czy chiny wezmą to wszystko, a kto sprawdzi, kto pokwituje. Jestem ciekaw, jak to będzie, pod jaką kontrolą będzie to i czy rzeczywiście Iran nie uruchomi swoich wirówek. Bo ja twierdzę, że nadal będzie uruchamiał te wirówki, choćby dlatego, żeby trzymać w szachu Stany Zjednoczone i Izrael i pokazywać, że pomimo wielkich wysiłków nic się nie udało. A smutne jest też to, że wygląda na to, iż Ayatollahowie... Utrzymali się i utrzymali też swoje panowanie w mentalności społecznej. Bo widać wyraźnie, że dzisiaj nie ma protestów antyrządowych, natomiast są protesty prorządowe, protesty, są spotkania prorządowe, są różne demonstracje prorządowe i nawet ze strony młodzieży już nie ma takiej agresywnej retoryki. Jeżeli będą mądrzy. Ci, którzy przetrwali. I choć trochę odpuszczą w obszarze tej kwestii kultury, tej wolności osobistej, to spokojnie reżim będzie działał dalej. I nie wiem, czy Izraelowi uda się dalsze takie przystrzyganie Iranu, zwłaszcza, że Chiny nie ukrywają, iż chcą wejść na irański rynek ze swoim uzbrojeniem. I dostarczać je zamiast rosyjskiego. Rosyjskie kompletnie zawiodło. Oczywiście chińskie zawiodło w Wenezueli, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, bo Chiny po prostu chcą testować to wszystko, co robią. A Iran jest dobrym miejscem. Sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana, bo i coraz więcej graczy pojawia się na tej planszy. To, panie profesorze, wysłanie, no to na razie nieoficjalne informacje, no ale pojawiła się taka informacja, że tylko Whitkoff i Kushner pojadą na te rozmowy do Islamabadu, że bez J.D. Vansa, który ostatnio wychodził z tych negocjacji z Iranem, trzaskawiał drzwiami. Czy to jest jakiś sposób na to, żeby mm, doprowadzić tę sytuację do, do jakiegoś y, konsensusu, do jakiegoś wyjścia? Nie, Witkow i Kushner to są słupy i tak naprawdę oni właśnie nie byli tam za bardzo dopuszczani do dyskusji, bo Wans był twardym negocjatorem i Wans wyszedł nawet mimo trzaskania drzwiami jako ten, który potrafił cokolwiek z Iranem wynegocjować. I moim zdaniem Trump, który jest niezadowolony z tego faktu, że Wans idzie w górę, Yy, próbuje w ten sposób odsunąć Wansa, aby ten nie mógł powiedzieć, że zobaczcie, znowu coś się psuje i jak trzeba, to ja negocjuję z Iranem, żeby to wszystko się wyprostowało. Tak więc Witkofi i Kusznier pojadą, prawdopodobnie będą się uśmiechać, nic się nie zmieni. Irańczycy, jeśli potrafią odczytywać ten układ sił, to ponieważ będzie tylko Witkofi i Kushner, to zapewne też odgrywać, będą swój spektakl, natomiast to nie będą żadne prawdziwe negocjacje. Jeżeli Iran nie planuje zmienić swojej polityki, no bo też nie ma ku temu żadnych powodów, jeżeli Stany Zjednoczone czują, że nie tracą na blokadzie cieśniny Ormus, czy w takim razie państwa regionu będą naciskać na Stany Zjednoczone, aby wycofały się z tego konfliktu, no bo one z kolei tracą, mam na myśli Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar. To jest ciekawe, dlatego że rzeczywiście państwa Zatoki są w strasznej sytuacji gospodarczej. Mało tego, każde na swój sposób inaczej. Zjednoczone Emiraty Arabskie uznały, że problem w Zatoce nie wynika tylko i wyłącznie z działania amerykańskiego, ale z tego, że sojusz arabski, ewentualnie nawet dalej sojusz islamski zawiódł. A więc skoro zawiódł, no to ZEA będzie bardziej skupiała się na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej tak nie idą sygnały. Co do Saudów, Bahrainu i paru innych miejsc, no to tutaj nie ma takiego już bardzo proamerykańskiego nastawienia, zwłaszcza po tym, co Trump wygadywał o następcy tronu Arabii Saudyjskiej. Mało tego, tam jest też kilku innych graczy, bo... Jest, wyraźna, jest wyraźne działanie, w którym Turcja próbuje pokazać się jakiś taki stabilizator. Zobaczmy, że Turcja bardzo ostro poszła na zwarcie z Izraelem. To, była, to nie tylko jest kwestia hmm, informacji o tym, że i Turcja mogłaby wejść do Libanu, tylko że rozmowy w hmm, Islamabadzie hmm, doprowadziły do tego, że Turcja tego nie zrobiła, ale może wejść i nie będzie tutaj Izrael mordował hmm, mieszkańców ale też fakt, że uruchomiono procedury prawne wobec 25 izraelskich urzędników z Netanyahu na czele, oskarżając ich o zbrodnie wojenne i gdzieś tam ktoś wyliczył, że to w sumie 4,5 tysiąca lat więzienia, gdyby ich dopaść. Turcja zresztą wyraża takie, taki pogląd, że Izrael nie może żyć bez wojny. Takie ostatnie się pojawiły e, głosy. Tak, Turcja wyraźnie się tutaj ustawia na e, dosyć silne państwo, które może, czy będzie próbowało też pomóc państwom Zatoki. No bo Turcja też może mówić, że ma technologie antydronowe, ma wiele sprawdzonych rzeczy. Więc myślę, że Turcy by próbowali grać trochę na Zatokę. Tutaj w ogóle jest skomplikowany układ, bo przecież tak naprawdę, jeżeli patrzymy na Zatokę i patrzymy na Saudów, to poprzez Saudów patrzymy na Pakistan. Bo saudyjsko-pakistańskie e, saudyjsko relacje są coraz silniejsze. Są, buduje się taka struktura właśnie Pakistan, Arabia Saudyjska, Turcja. E, natomiast Pakistan ma teraz bardzo dobre relacje z Chinami. A więc tak naprawdę Chiny poprzez Pakistan są w stanie także oddziaływać, grać swoje interesy na kierunku Arabii Saudyjskiej, co powoduje, że Chińczycy nie tylko mogą sobie patrzeć na te bijące się tygrysy, ale gdzieś tam po cichu Każdemu gdzieś strzeli z rogatki w ogon, żeby było to skuteczniejsze. I myślę, że to jest jedna z takich koncepcji chińskich. Z drugiej strony rzeczywiście Chińczycy chcą pokazać, że Amerykanie nie mają kart, jeżeli chodzi o blokady, co mówiłem. Czyli Irańczycy mówiący, że niech Chińczycy płyną po naszą ropę, grają w ten sposób, że Chiny się zjawią ze swoimi tankowcami i powiedzą sorry, ale macie nas przepuścić. A mają w obszarze zatoki i na, tym, na wodach otaczających przynajmniej jeden okręt wojenny, chyba korwetę jakąś rakietową, plus przynajmniej jeden okręt. Kręt wojny elektronicznej i obserwacji. Niby mało, no ale już pokazały nie tak dawno, że nie pozwolą na to, by blokada uniemożliwiła dostarczanie im ropy. Panie profesorze, gdyby chcieć postawić na jakieś rozwiązanie, to naprawdę byłby to hazard. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Spokojnego popołudnia panie profesorze. Dzięki bardzo, kłaniam się. Pozdrawiam.